Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 320. Ja nazywam się Damian Polaka Dachman i ze mną jest Bernard. Witam wszystkich naszych drogich słuchaczy. Long time no here. Tak e, na... wyrażę. <laughs> nagrywamy wyjątkowo w, w, w tym samym pomieszczeniu. Studio tak, jest niewirtualne. Ni nie Witamy w naszym wirtualnym, niewirtualnym studio, tak? Tak, jakby MacGyver zobaczył, w jakich na warunkach nagrywamy. Na pewno I byłby ja myślę, dumny. Że, nie myślę, że powinieneś, że, powinieneś, że powinieneś zrobić zdjęcie tego. No to tak, to eee. na koniec zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Takiego setupu jeszcze nie, nie mieliśmy. Więc na pewno dla McGaffera zrobimy zdjęcie. po tak właśnie, dla, musi być dla, zdjęcie. Dla, bo, po, dla bo, potomności. No to... poczekamy z tym, wiesz, na, na koniec, zrobimy sobie takie pamiątkowe zdjęcie. Pamiątkowe zdjęcie tym, jak, Ostatnio, jak tak nagrywaliśmy, to jeszcze był Piotrek z nami. A, wtedy to, Ale... bardzo, a to było dużo bardziej profesjonalnie. Tak, Do tak. Profesjonalny sprzęt, wideo. Zresztą tam, Piotrka kamera umożliwiła nam pięknej, super jakości yy, yy, nagranie filmu. Ale my jednak nie idziemy na YouTube'a. Nie, nie, nie, nie będziemy YouTuberami. Po jesteśmy klasyczny, klasyczny rad, radio. Tak. Ten, e, vintage. Vintage. Tylko tak. no po naszej nie, stronie widać. widać nie, nie, jest. To też jest vintage. Tyle razy co on że musimy zmienić ten W Po i naszych tak dalej. włosach widać, że jesteśmy vintage. Także... Po moich tam mniej chyba. No już się zaczyna Tutaj, na, na, na brodzie też, się wiec, ale, też się wiec, ale to jest wiesz, wiesz. Jesteśmy takiej folnik jak. Jesteśmy starsi ludzie, po prostu już nie potrafią obsługiwać YouTube'a, nie oszukujmy się. Właśnie, bo. Muszę, muszę Cię zapytać, Bernardzie, co porabiasz ostatnio? Co u Ciebie, Benek? A co u mnie? No, nie normalnie, jestem bardzo zajętym człowiekiem. Nurkowaniem, przyznaj się, bo przecież nie graniem. Dużo nurkuję. Gram w Wiedźmina 3. E... Jesteś na etapie e... Przez... Biały Sad kończysz. Słyszałem, że czyścisz Biały Sad. Nie, nie, nie. Jestem już daleko daleko. Mam już dwudziesty, chyba piąty level. No panie, to już jest game over. E... Wyczyściłem byłem już na Skellige'e. Już tam zrobiłem wszystko, co miałem do zrobienia. Wszystko, co zrobienia miałem fabularnego, co zrobiłem na Skelligę, wydaje mi się, bo już mi wysyłałem z powrotem do... klasztelu. Aha, aha. Ale mam jeszcze jakieś tam poboczne misy. Obrana jest na górę, to już po, tak? Nie, nie, jeszcze nie było. Jeszcze przed tamą parę rzeczy. Jeszcze, jeszcze. To tyle. Gram już tego. Dzisiaj jest 7 lipiec, to już będzie ze 3 tygodnie, jak gram w Wiedźmina. Znaczy patrzę na ten na na, na, na to, 9 lipiec. Jest 9 lipiec. Oh, widzisz, 9 lipiec Wy tam przyszłości, My tam w przeszłości. My to the future. My w przeszłości mamy prosimy. Nie, no to więc wiesz. Jest... No, bym... 30 lat kończy y -y -y. zdaje się. E -y, tak, tak? tak, tak. Nie mi mieć jakoś szybko, ale gra. Bardzo mi się gra podoba. Y -y. To jest za duży na moje. E -y. Ale wiesz co, muszę się wyznajszyć tak, e trochę zawdziałeś, bo jak masz 25 poziom, e miesiąc od premiery, to i tak jest nieźle. No, staraj. Miesiąc to, czekaj. No, miesiąc, prawda? No, półtora pod koniec maja, nie? 19 maja też. 19 maja to wyszło, ja nie wiem na czym grać. Ja kupiłem jakoś pod koniec, na początku czerwca grę konsolę konsole od Grześka. No, to będzie jakoś. Bo to jest gram na 100 godzin i więcej, wiesz. Zależy jak grasz, nie tam czyścisz, bo niektórzy mają to. Tam... Znaczy, ja bym mój pierwszy, pierwszy, pierwszy myśl no. i pierwsze co zrobiłem, to czyściłem. No. Wszystkie znaczki. Ale tego się nie opłaca, bo może musieli... sobie popsuć inne misje, Ale które. Ale że mi się znudziło. No nie, e... nie ma sensu. Szczególnie, że to jednak, na dłuższą metę, jed... nie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Bo część znaczków, które te masz na mapie, one czemuś służą. A to, że je odkryłeś, jakby, w postaci znaków zapytania, to nic. Ale, ja cię zapytam o to nurkowanie, bo jest to, y... No, 100, 120 listów dostaliśmy na temat e, Twojego nurkowania. Ostatnio wiem, że byłeś e, we Francji. Co byliśmy we Francji? Jak się nazywa ta miejscowość? Miejscowość nazywa Gramat. Gramat. Gramat w prowincji Lot. W prowincji Lot. To, to już nam mówi. To już jest, jak Ktoś ma Google Map, Granat... Gramat w prowincji Lot to jest na południe, to jest południowa Francja, troszeczkę na północ chyba od Tuluzy, mm -hmm. a na wschód od Bordeaux. A czy tam jest jakiś zatopiony statek, zatopione Nie miasto? Nie ma zatopionych statków, myśmy tam pojechali nurkować w jaskiniach. A? Nurkowaliśmy w trzech jaskiniach. Były moje pierwsze nurkowania w jaskiniach. Generalnie odkryłem nowe hobby. Czy ci, ja się w trochę jaskin boję, bo jak byłem mały, to po, po krakowsko częstochowskie lubiłem sobie po jaskiniach chodzić. I miałem raz taki modę, bo wiesz, jak ktoś człowiek trochę inteligencji ma mniej, jak jest młodszy. No, no, albo jest to, bardziej rekles. To, wiesz, wczołgałem się do takiej jaskini, do, takiego, do takiej banki jakby. I bardzo trudno było się odwrócić tam. A wiesz, jeszcze człowiek wtedy mówił, a po co ci latarka? możesz no, sobie wymazać wszystko. I to nie, nie, nie było głębokie wchodzenie. Ale sam fakt, no nie, że później masz takie halo, że może ci się gdzieś tam coś zaczepić, że nie możesz nie wyjść i. i, i no, jeszcze masz to samo, tylko dochodzi jeszcze trochę wody. No. Do pełna generalnie. Natomiast. Y tam Ale nam pierwszy... jakieś ciekawe rzeczy. Nie, ten nie. To, był, wiesz, to były pierwsze nurkowanie, to naprawdę bardziej przygotowanie do kursu i mm -hmm. szkolenia do, do nurkowania w bardziej było To było bardziej szkolenie na overhead environment, czyli na nurkowanie, gdzieś nie masz powierzchni, bo to jest troszeczkę inaczej. Aha. Bo teoria, teoria jest taka, że jak masz powierzchnię, to możesz wyskoczyć w każdej chwili, to możesz się łatwiej uratować. Mm -hmm. To też nie jest do końca tak, bo Wyskoczenie z 30 metrów na zero w bardzo krótkim czasie, tak, prawdopodobnie cię zabije i tak ci zabije, więc to czy masz tą powierzchnię, czy nie masz, no ale jest to, jest to, jest to inne środowisko, trochę inaczej. Rozumiem, że to jest level 9000. Nurkowanie to w, w, w To jest, jest po prostu inne, jest, jest po prostu inaczej. To, tym koleś, z którym robiliśmy trening, powiedział po prostu rzecz, mówi, tak naprawdę, jak się na pierwsze nurkowanie, to bo pierwsza ryskina była taka, że się schodziło, Trzeba było wejść 30 metrów pod wodę do wejścia do jaskini, tam 30, powiedzmy, 15 metrów w górę jaskini, żeby dojść do właściwie jaskini. Było wow. takie... A było tak, że wiesz, wychodzisz, tam jest jakaś taka nie, tam, gdzie myśmy... kończy się woda i jest. Jeszcze... Nie, te, gdzie myśmy nurkowali, to były pełnie zalane. Znaczy Aha. jedna z tych jaskin, tam, jak powiedzmy, jak przepłyniesz nie, parę kilometrów, to są komory, do których możesz po prostu wyjść. Tam, jak chłopaki robili ten, jak chłopaki robili, jak robisz, na przykład chcesz robić eksplorację tej jaskini, mhm. no to trwa kilka dni, tam najpierw przenosisz cały sprzęt, nurkujesz ze sprzętem, zostawiasz go na noc, znaczy śpisz w jaskini na noc i idziesz dalej, no ale powiedzmy, że to jeszcze nie jest mój poziom na razie. No właśnie, jak tam jest z tym powietrzem, taki jaskini, to za czas, jest tej wody gdzieś tam, nie? Tam znaczy, to ten... no powietrze nie jest. No, coś tam jest. Można na z buty, przecież Możesz też. Bierzesz butę ze sobą. Dokładnie. To była pierwsza i Gosiu powiedział bardzo ważną rzecz, że nie ważne, czy nurkowałeś tysiąc razy wcześniej, czy i nie drukowałeś nigdy w jaskini, to to jest jakbyś pił pierwszy raz. To rzeczywiście jest, bo jest... To jest zamkniętym tym... A duże się... są na przykład te, te, te korytarze Wiesz co? do co Pierwsze szerokie? jaskini były szerokie, w drugiej to się byli to się nazywa Emergence de, Emergence de Ryssler, czy jakoś tak, mam tu nazwy gdzieś tam. To najmniejsze. Ty sobie w wygoogluje. No, dokładnie, najmniejsze pod jakim przepływałem najmniejszy restriction, jeśli tak wyrażę, to było ja wiem, jak ten twój stolik. Trzeba było się zmieścić, jak pod wow, No, No, ale niedługie, to było to pewnie parę, no, nie wiem, może ze dwa metry długie, tylko że to taka, wiesz, okay. taka, taka szpala. I ta jaskinia jest, no, ona nie jest duża, są miejsca takie, że się dwie osoby nie miną, jest to takie, że się nie odwrócisz. Mhm. I trzecia jaskinia, w której byliśmy, w której nas w ogóle nie pamiętam, było jakieś francuskie, jakieś dziwne imię, ona była bardzo szeroka, tam było tak, mhm. ja wiem, 5-6 metrów na szerokość i 5 metrów na wysokość, więc to była taka konkretna tuba. Mm -hmm. A te jaskinie to są tak ogólnie dostępne, czy to już jest tak, wiesz... No, ja się zamknięte o, o... na tyle, że na przykład, nie trzeba tylko z instruktorem, który, który się no, na tym zna no, i, generalnie, i wiesz... Generalna zasada pozwolamy. jest taka, że... No tak, żeby rozsądkowa. Nie, tak? Żeby nie... Znaczy, wiesz, jak chcesz sobie wziąć butlę, maskę i tak dalej, i wejść do jaskini, nic nikt się nie powstrzyma, tylko że mm -hmm. na ogół jest to pierwsze, i rzecz, którą zrobić w życiu, no? więc... Okay. E... Wiesz, one są, mają liny, mają poręczówki, więc dało się. Więc... Czyli to było przygotowane dla turystów, taki nur Tak Te jaskinie to jest trzecie miejsce na świecie, jeśli chodzi o jakość nurkowania w jaskiniach. trzeba się umówić, prawda? Że to nie, nie, nie. nie, nie po resztu, wiesz, no. No, możesz sobie pojechać ulicy? sam. Jak masz trening, masz umiejętności, Aha. masz sprzęt, nie ma problemu, że się przyjechał i się wpakował i sobie ponurkował. Bo też można powiedzieć, że ty się legitymujesz oficjalnym y, prawo jazdy do narkowania. oficjalnym, Jesteś oficjalnym, oficjalnym oficjalnymi, oficjalnymi prawo jazdami się legity, legitymuje jak najbardziej. Yy, tak. tak. Ciężko było. Y, y, yy, z... yy, wiesz co? Jak chcąc jest trudnego, pierwsze Pierwsze, pierwsze stopień nigdy nie jest trudny, a potem już cię zależy coś dalej czy nie. Także ja bardzo jestem zadowolony z jaskini. Teraz w piątek jadę znowu na tydzień. Na zachód Irlandii, na, na nurkowanie, na No właściwie co tydzień jeździsz. No, no, tak to nurkuję dwa, trzy razy w tygodniu, ale to tutaj lokalnie, na jakieś takie no, Ale teraz wyjazd. jest takie lato, wiesz, fala gorąca, promień śmierci przeszedł. Więc jest idealnie. Nie? Chociaż wczoraj było już tak, tak szarało. No, zobaczymy. nie? No. Trzeba być jakąś meksykańską prognozę pogody. No, dokładnie, dokładnie tak na, Najwięcej, najlepiej się yy, wiemy, Trochę pernadzie, bo tak to właśnie o czym możemy porozmawiać. Yy. Nasz ulubiony gatunek, w który, w który dawno nie graliśmy, ale to nie byśmy chcieli zagrać. Gatunek, który zastanawialiśmy się, nie wiem czy pamiętasz, szósty odcinek Fantasmagierii. Jakieś 7 lat temu nagrywaliśmy Mówi go. o Space Simy zapewne. Tak, że, że Space Seamy, czy już umarły. I wtedy się zastanawialiśmy, czy właśnie. Space co? Seamy i, i Flight Simulatory, no nie? Czy. Co ten? powiedziałem wtedy? Na pewno bym... no, te, na pewno się. E, Wyszczerze mówiąc. 6 lat temu to był, który to, to, to był rok, 2000. Nie, na 2008 mi się wydaje. 2008. że to był gdzieś tak mniej więcej e, 7 lat temu, tak. Początki, no szósty odcinek. To jest, wiesz... I, i, i, ja nie pamiętam dokładnie, co wtedy mówiliśmy, <śmiech> mówiliśmy <śmiech> przyznam się, ale pamiętam zdjęcie i był taki nagrobek. I na nagrobku właśnie było, yy, było napisane, że, że pożegnaliśmy ze smutkiem. No, ale bardzo, w, bardzo... na szczęście plotki o śmierci były przesadzone. Znaczy, wiesz to, no, bo na pewno jest dużo gier takich, które nie są yy, jakby... Wiesz, to są, to są gry... Nie chcę powiedzieć indie, ale bardziej niezależne. One, nie przebijałem przebijają się do... do yy, jakichś na tą pierwszą stronę, wiesz, tego wszystkiego, wiesz, do, bo, bo, jeśli coś nie jest sponsorowane przez jakąś dużą firmę, jakiś... Oczywiście nie ma budżetu pół miliona na, tam, 5 milionów na... Ee... Dokładnie, to, to jednak nie będzie... Nie będzie... Budżetu reklamowego. Mhm. To nie będzie możliwości, żeby każdy o tym usłyszał. A tak, mamy Star Citizen'a, który już zebrał 80 milionów, i za każdym razem, jak się pojawia jakiś news, no to on przebija się praktycznie na wszystkie większe serwisy. Więc ta gra nie tylko żyje w wyobraźni tych, którzy chcieliby zobaczyć tę grę czymś więcej, czym ona może być, prawdopodobnie. A jednocześnie, no właśnie, jest to, jest kwestia tego, czym to tak naprawdę będzie. W ogóle, Sona Starsizona, grafiki koncepcyjne, to są no, najlepsze no, na to świecie. To, miałeś, to jest... Zresztą, wiesz, no, o jeśli dobrze, o jeśli nie mylę, to w końcu jest to z Chris Roberts, prawda? Mhm. Eee, no, i. W, to no, wiesz, no, to nie powiedzieć, dla mnie koleś, który stworzył Wing Commandera, mhm. zawsze ma du duży, duży zaufania. Eee, tak, kredyt. Wiesz, co, bo y, z tym jest jeszcze o tyle ciekawe, że y, miał być moduł FPP, czy FPS. No, miał, miał być, właśnie. Zrezygnowali z, zrezygnowali, z zrezygnowali z tego, tak? W końcu. Ze względu na to, że chyba nie, jednak, jakby chcieli, wszystko rzucić, co nam przyszło do głowy, to oni by się w życiu nie wyrobili. To z tym wszystkim. Już teraz się mówi, że to będzie 2016. Ja nie jestem tego pewien taki. Na konferencji PC, tej słynnej konferencji PC na 3 nie było prezentacji Star Citizen'a, ale Chris Roberts wypowiadał się na temat, wiesz, zaawansowania prac. W tle było widać cały mock który robili do scen i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Star Citizen będzie takim Win Commanderem, jakim on być zawsze chciał zrobić. Wiesz, taką kolejną część, takim Wing Commander, Wing Commander 6. Pomijając w ogóle filmu, nie wiem Jaki film? Na no, Wing Commander. Jaki film? No, nie wiem, <grym> <tego> nie miałem <grym> No miejsce. właśnie. Ale najprzeczo to jest, on go zrobił i dał się po prostu położyć na takich wie, rzeczach, jak na przykład to, że Kirati nie wyglądamy jak kiriati Tylko... No wiem, to mnie, to, to, to było, to mnie strasznie szokowało, że... Przy mnie, że musieliśmy tą i, maskę w... tego kota... Ale mieli już Kirati gotowy, modele i wszystko, tak? No nie, to wymyślili sobie, że morsy jakieś no, kosmiczne będą... No, dokładnie. To był dramat po prostu, to prawda. No bo, ja powiedziałem tak, że ja nie chcę się za bardzo ekscytować z Terceinem, bo, bo to co jest to na razie to rzeczywiście jest niewiele, bo jest ten moment dopfaj, że można sobie polatać, postrzelać się i to jest taki, dla tych, którzy wspierają ten projekt, taka jedyna możliwość polatania statkami, wiem, że w niektórych przypadkach można sobie wejść do, do statków chociaż nie wszystkie są gotowe, nowe statki cały czas są dokładane i ostatnio się pojawił nowy pasażerki, taki liniowiec tak, tak, widziałem, Za 400 to znaczy. dolarów, jedyne, pomysł sobie 400 dolarów masz w statek kosmiczny no, tak, tylko nie do końca jest... Inflacja... Znaczy, Ci tak, co jest to, to nie jest głupia cena. Znaczy... Zależy, co możesz z tym statkiem znaczy robić. Kogo masz wozić? No znaczy to żywy towar, czy nie to. towar? Ale w tym innych. Wiesz, jeśli to będzie takie połączenie Prywatera z Wing Commanderem, z frontierem, z dobrą grafiką, i wiesz, to... Nie grałem w tego nowego Elity. Czy znaczy, e... nowe elite jest świetne z strony technicznej, wiesz, że tam jest tam dużo elementów takich zrobionych, że pilotowanie tego Le... statku jest bardzo... W cudzysłowie oczywiście, ale realistyczne, że no, bez instrukcji to wiesz, że nawet nie rusz z tego statku, nie zadokujesz i tak dalej, ale poza tym, yy, tą mechaniką tam nie ma nic. Wiesz. No właśnie. No, ja nie miałem okazji grać w tego Elita. Natomiast jeśli Star Citizen będzie takim komandero, private'ro elitem, mhm. gdzie masz jakąś fabułę, gdzie masz gdzie możesz zagrać jakąś fabularną wersję, a możesz zagrać ten składron, jak to się człowiek nazywał, że możesz zagrać jako jakąś tam wersję fabularną militarną, mhm. no to, to wiesz, to ja jestem jak najbardziej za. Ja, ja mówię, ja jestem ja... no widzisz dla że... mnie Spacing, to, to, to, to jest spacing. tam prostu... jest w ogóle bardzo ciekawa też, bo... niedawno przeszedłem niedawno sorry. Mm -hmm. w, moim, w tym obecnym świecie niedawno to jest gdzieś z półtorej roku temu może, o... może ja tak się... zawsze używam słowa ostatnio ostatnio, o, ostatnio, to jest dobre słowo, ostatnio ostatnio kupiłem na gogu wing commandera 3 i 4 i obaje przeszedłem no. ja muszę skonfigurować sobie właśnie sterowanie myszą bo na padzie coś też nie, nie działa za bardzo gdzieś tam jakoś nie wiem, nie wykrywa dobrze, pada od 360, a joysticka nie mam obejrzałem filmy. Ty, to, to, to, to, to, pierwszy film, oczywiście on jest trochę interaktywny, wiesz, chodzi, e, tak. look, Luke, tam tak, jest tak, ten z back, z back to the Future, nie? Maniac. Maniac. <głos> I, I wiesz, bardzo fajnie to wygląda, bo ta wersja na Gogo, ona jest y, tą specjalną edycją, która ja jest zrobiła z DVD. Tak, Ma dobrą jakość. No, no, no i poza tym Chris Roberts wtedy już, wiedząc, że to był taki sukces w In Commander, miał większy budżet, tak. to mógł sobie pozwolić, że nie kręcimy tylko na Blue box, że są, są prawdziwe scenografie Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I, i rzeczywiście to nawet nie trąci tak Mieszką. Nie, to się daje, bo więcej to wygląda lepiej niż niektóre w, w seriale, które, które się obecnie nawet ogląda. No tak, ale to jest to, to jest też ciekawy motyw, że cały ten początek to wygląda jak właśnie z Gwiezdnej Wojny. Wchodzi lub do, do, do kantyny, nie, na tatuin, później wychodzi z tego nawet te, te, te domki, które to dom? mają tak, te, tak, te, te, te, te lepianki e, to wyglądają jak z tego. Zresztą to jest pustynna planeta, z którą Tyle. na pewno to w jakim stopniu miało być e, odniesienie. Wiesz, Wing Commander 4, wiesz, Świetnie wygląda, bo praktycznie można powiedzieć, że się nie zestarzał, e, pod względem takim wizualnym, chociaż, no, no ma 20 lat, e, ponad, to jednak, e, zastanawiam się, jak to w terce nie będzie, bo, ok, będzie ten moduł fabularny, na pewno, ale jeśli mają być takie momenty, że możesz sobie, wiesz, jakąś karierę zacząć, tak? Czyli co, będziesz właścicielem liniowca i Mamy będziesz... Ja osobiście podejrzewam coś, ja zatrudniał, Ja osobiście, po, ja osobiście podejrzewam coś bardziej w stylu privateera. Gdzie miałeś wątek fabularny, a miałeś to sobie, wiesz, latać, handlować, sprzedawać, kupować i tak dalej. Ja w ogóle muszę w końcu Privateer od dwójeczkę odpalić. Znaczy, odpalić odpaliłem. I tam nawet gra taki znany aktor. Jak się nazywa? Owen... Owen... No ten... Z Child... Z, tak, tak, tak. To jest jego jedna z pierwszych... Las... Jak się nazywa? Childo... <śmiech> jak go się nazywa? Ten? Child... Children of Men. Children of Men, tak. A aktor się nazywa Owen? Owen... Nie, nie, Owen... No nie... nie. Dla przyjaciół Owen nie Owen Wilson, um, no. Children of man. Clive Owen. Clive Owen. No, po nazwisku żeśmy jechali. No właśnie. Dobrze, że mamy internet, szybko żeśmy nadrobili. Tak, tak. Clive, a tam jest. Tam jest jak, spojrzysz, jak wejdziesz sobie w IMDb, IMDb mm -hmm. wejdź to, wejdź w Clive a Owen a i zobacz sobie playwatrykę dwóch. A bardzo dużo znanych aktorów właściwie. No ta, ale to samo jest przecież z, z Wing Commanderem, nie? No tak, ale Wing Commanders to byli tacy znani, znani aktorzy. Dlacy, mm -hmm. e, wiesz, to już wtedy nawet. O, o Michael Caine! Ale to Moja nie. Ale gra. to patrzysz na tego, to patrzysz na zły film. No tak. Musisz wejść w kawałek się i zjeść w dół na ten. Tak, się, na, na, na, a to przecież było Children of Man. Na Privatry. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. To 99, 98 roku. Jest. Jest. No. I i jest sobie w dół. Zobacz, jak, jest, jak, jak, jak, jak, jak John Hurt. Jürgen Prochow. Jurgen mm -hmm. Jürgen Prochow, znany z das Bota, Christopher Walken. Panie. E, ten. E, David McCallum. Mm -hmm. e, koleś chyba ostatnio robi wielką karierę w telewizji, jeśli nie mylę. E, Tom Amanda Pace skądś kojarzę. Z, z Flasha na Flash a przykład też tak, mogę kojarzyć, albo z tak. Ale to. Olega w, <śmiech> <z, śmiech> w serialu Flash. Mm -hmm. To jest stary. Tu spora dawka aktorów różnych. bo to i... był ten okres. Ja nie wiem, czy pamiętam, że to był ten okres, kiedy właśnie mówiło się, właśnie za sprawą e, e, gier e, full motion Video, że to jest jakby kolejny krok tak, do Hollywood. Tak, że, czy, tak, tak, że, tak to, że to już. No i, i było, że wiecie, w No, przecież tam. Tak, no, Michael McDowell. No, no wiadomo, Michael McDowell. Tam na przykład grałem tacy z rytmiką, że jak Mike da zaczyna. Kaczkaż to jest Mike da nie? Mm -hmm, mm -hmm. O, ja się nie mylę. A, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie wiem, czy ty robisz. Jakiś ale... kod źródłowy strony. Hakujesz, hakujesz po prostu. Min Commander 4 jest. Proszę. Tak, Venge Venge Venge Vengeance of the King Ratti. Nie, to jest... Tak, tak, to jest... to, no, co wpisałeś. Masz tam titles. Nie, ale to jest dwójka. Nie, o... o tak, tak, to about the price of freedom. Okay, Yes. 96 rok. No, Mike Hamill, oczywiście Marko McDowell, ale zjedź do... O, no, John, oh, John rhys Davis of, of course. Ale zjedz, zjedz, zjedz, no zjedz. Ostatnio Powieś... oglądałem Indiana Jonesa, wiesz... O, to oh, do... Tom Wilson, wiadomo. Mike Dacasco z którym wyros Ten Francis Chao jest znany, ma się pojawia mnóstwo w, w telewizji. Mm -hmm. e, Chris Mulkey, to jest też znany, jak go patrzeć, jest to w telewizji jest. Tutaj pewnie wielu osób się nawet nie pojawia. E, na koleś, który grał w się Boże ekranizacji Starship Troopers, głównego bohatera. On tam jest, pojawia się jako na, jak się nazywa, Kasper Van whatever. On się tam pojawia na dwie sekundy nosząc torbę y, temu. No trzeba zaczynać, i... wiesz. No. No, wspiął się w karierze, jeż, wiesz, jeż. Od, od zera do bohatera. Wiesz, noszenie no. torby Markowi Hamilowi, Lukowi Skarkowi, to nie jest zła robota, nie? Mhm. Wiesz, to ja bym chciał w ogóle, żeby, żeby gry właśnie, tak jak powoli, chociaż to nie do końca jest, żeby science fiction w, w kinie powoli się odradza. Ja mam nadzieję, że science fiction w grach które zawsze było obecne, ale właśnie takie hardkorowe, ale też space-operowe science fiction, nie żeby one sorry, odżyło. Jeszcze przerwę jeszcze. Walton Goggins gra w tym, grał w tym. A tego pana nie kojarzę. Nie kojarzę tego pana. Główna postać Justified to jest Boyd. A... To jest jego jakaś chyba pierwsza rola. Mhm. E, on głosy podkładał. E... Cześć, tu jeszcze tak patrzyłem. Jak to przeglądałem to mi się śmiać ciało. No ale to jak ktoś chce zobaczyć właśnie jaką wspaniałą playadę gwiazd miała um, Wing Commander 4 gra, więc niech wejdzie sobie na IMDB i, i, i przeszuka O, wiem, proszę, Kasper O, oh, Red Shit Ja w ogóle w, w, w Dust 514 pograłem Ty chyba też jakoś odpaliłeś niedawno Ja już grałem w to jakiś czas, niedawno od jakichś dwa lata temu A, o, e, Grałem w to trochę Dust. Ja pograłem y, y, jakiś czas dosyć sporo ale niestety gra jest tak skonstruowana, że im dalej wiesz w las, tym, tym ta gra się robi mniej ciekawa, bo inne postacie, to, znaczy w ogóle w tej grze, to cały czas musisz mieć jakiś podróż żeby się rozwijać, kupować lepszy sprzęt i tak dalej. I na pewnym etapie to po prostu gracze są jak gąbki. Strzelają do siebie i wiesz, żeby za kogoś zabić, to musisz wyładować cały magazynek, i to jest przyjemność. Więc w DAS 514 się najlepiej gra, jakbyś cały czas nową postać. Jesteś rzucany do kotła z nowymi graczami, którzy nie mają takich. Ee, fantastycznych ee, pancerzy i, i jakichś superbroników. Ale, drogi ee, Bernardzie, jak bardzo cieszysz się z tego, że wychodzi Fallout 4 i ten Fallout 4 już niedługo? Wiesz co? Jako, że ja mam złe wspomnienie o Fallouta 3 i to, co batshit zrobił z tą grą, mhm. to nie wiem. Natomiast ach, nigdy nie powiem nic złego na temat kolejnego yy... Kolejnej gry typu, właśnie Fallout. Mhm. Bo, nie, to ciemno. Trójkę po prostu nie pograłem za dużo. E... Odbierać się moment, tak jest, zachwycony się znaczy, że po prostu. Powiem, tak, nie, nie, po, bardzo mi się nie podobał trailer. Dla mnie to był bardziej symulator psa niż, niż trailer Fallouta. Mhm. E... Nie wiem, naprawdę nie wiem co powiedzieć. No, ja, ja chętnie zobaczę. Mam nadzieję, że, że, że będzie fajna Chcę gra. Chcę być szczerze pozytywnie zaskoczony. Chcę być pozytywnie zaskoczony. Nawet wiesz, bardzo mnie zdziwiło, jak się okazało, że to wyjdzie już w tym roku. Tak. To ja to mnie, to mnie zaskoczyło. Bo ja myślę, że tak na to jest wiesz, to taki trailer, teaser, pokazali, o, biegający pies, symulator psa, dzień życia psa w świecie pozapokaliptycznym. Mhm. I tam w 2016, czy któryś będzie Fallout 4, wyjdzie. A coś że najwyraźniej mają skończono. Mhm tam jest dużo elementów do, do tego świata dołożonych, które właśnie są, w sensie, czy one są potrzebne w grze fabularnej. Właśnie to, problem... te, te, za to budowanie swojego to jest miasteczka, właśnie, to jest bazy, takie typowe. To jest taka typowa wersja. Wersja. Oni Brak fabuły, brak sensu gry nadrabiają tym całą, całą do Z drugiej strony jednym największym plusem z game z jest to, że są otwarte na modowanie. Więc kto wie, być może wyjdzie coś No z już tego wiesz że zapowiedzi, że modowanie, bo to nie razem z tym zapowiedzieli możliwość modowania na, na, na konsola. Znaczy nie to, że na konsola będziesz ja, niemożliwe, no, ale... ale że będziesz mógł korzystać z modów. Ja mam taki mam jeden... Mam umiarkowany jeśli chodzi o to. Hmm. A ja mam tutaj taką rzecz. Mam a propos sentymentów i tak dalej. Czy słyszałeś o Armiga Project? No, czy chodzi ci o ten projekt, na którym koleśni chcą odbudować Amigę używając czegoś, co wygląda jak Raspberry Pi? Tak, bo w ogóle rok temu była kampania na Indiegogo, Nie wiem, czy była kolejna, jakaś inna. I ona generalnie nie udała się. Oni chcieli zebrać 140 tysięcy dolarów. Odzew był wyjątkowo mały, no nie? bo to było 100, 136 osób, tylko się jakby zgłosiło, zgłosiło chęć pomocy. Zebrali no dosyć dużo, 22 tysiące, ale no to, to, to jednak była, to był promień. Znaczy zebrali co... mniej niż Secret Service. Tak, no tak, no jednak Secret Service e, chyba jednak jest silniejszą marką niż Amiga, co się No dokładnie, to mnie zaskakuje. Oczywisto, no, nie? nie? Ho. Polska marka Secret Service. I e, całym ten projekt, no nie bo jak, jak na no pierwszy rzeka się przyjrzysz, to wygląda jakby to było Raspberry Pi z granym emulatorem jakimś z możliwością odpalania gier z RSD, chociaż jest wersja właśnie tej, tej, tego, tego sprzętu, który ma prawdziwą stację dysku. To jest ciekawe. I rok minął, wszyscy niby zapomnieli o tym projekcie, no nie? a to się okazuje, że i tak nie poddali się, przygotowali. Z tego co wiem, to chyba i tak to w te wszystkie edycje zostały wysprzedane, bo jest jedna wersja Armiga Prototype, w ogóle ARM bierze się od nazwy procesora. Chociaż jak się tak spojrzy na, na, przykład na logo, które wygrowali i tak dalej, to ono jest bardzo stylizowane, to logo amigowe. Tak. Jest właśnie ten, e, jedna wersja e, sprzętu z normalną stacją dysków i te dysk, ta stacja dysków pozwala ci odpa albo odpalać gry, albo też rzucać po prostu e, gry z dyskietek i, i później na tym emulatorze wewnętrznym odpalać. Albo jest coś, co wygląda rzeczywiście jak Raspberry Pi e, z ładną budową. Za dosyć sporą sumę, bo Raspberry Pi możesz kupić za, za, za ułamek tej, tej, tej ceny. No, może nie ułamek, bo to jest. No ale tak 1 trzecią. No. No, to, no, to niby jest ułamek 1 trzecia, ale. No. Ułamek to mi się kojarzy tak wiele. <śmiech> nie, bo 120 dolarów za wersję bez stacji dysku i 170 dolarów za wersję ze stacją dysku. I cała ta w ogóle idea no nie, wiesz, wracania do, do, do takich projektów, na no amulacji. Większość osób i tak. Chcę to mieć, postawi sobie pod telewizorem, odpali 2-3 gry i tak, i, i to koniec. Skończy, I koniec. To, jest, to jest koniec, no bo nie ma jakby sensownego. Znaczy tu jest problem yy, właśnie model pomysłu biznes... wykorzystywania Migi 500, 2000. 200. Właśnie tu jest problem z tym modelem biznesowym, jak dla mnie, no bo sprzedasz tę te, sprzedaż te, te, te, tą, tą grę, tak? Mm -hmm. Ileś tam razy, ten pudełko, oni wstawią pod górę, zostają Tak, ja nawet nie wiem, sam takiego czegoś już nie kupię. Mhm. Jak kupię, to jestem przekonany, że użyję tego ze dwa razy. Odpalę sobie Wings pewnie, mhm. albo, albo jeszcze jakąś inną grę w tym stylu. Tak. E, zagram, mimo że grałem w Wings Remastered, e, odzagram ze dwa razy, więc już odpalę, no bo... No bo po co? No bo no no tak. po co, nie? Znaczy ja mam tak, że... E, ja nie wiem, musiałbym zmierzyć dokładnie, jak wygląda ten cykl, ile, ile czasu chyba. ale ja regularnie sobie odpalam e, emulatora Migi i przeważnie robię to samo, nie? Siedzę pół godziny, trasy na to, żeby uruchomić wiesz, wszystkie ROMy, pościągać i tak dalej. Oczywiście, bo ja mam Amigę, więc to jest wszystko legalnie. Nie? Tylko, że sam nie zrzucę tego ROMu za MIGi, więc muszę to zrobić e, dzięki internetowi. I w końcu, jak mi się uda zabrać ROMy, skonfigurować e, WinUE, y, czy jak to się nazywa, UA to, to, e, to wtedy odpalam grę. Pogram kilka minut. Zadowolony odpalam wie. no jednak. Może instrukcji potrzebuję, bo zostać. Ja mam taką jedną grę, którą zawsze chciałem zagrać, zawsze chciałem yy, yy, yy, ją skończyć, ale nigdy mi się nawet nie udało zagrać dłużej niż nie 20 minut. Co to jest? Liberation Capti Captive. A ten, ten cyberpunkowy Ta. RPG z, z oczu w ogóle. Co gasz robotem, to jest jakaś cyber. No to masz właściwie, wiesz, cztery cy tak, cyborgi, cyborgi czterech, tak, cztery tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. bo tam jeszcze chyba kobiety mogą być, a nie cyborgi. Klimat normalny jak Syndicate. Tak, tak, tak, tylko że gra... Jaram się za każdym razem jak to widzę, bo to jest ma świetną oprawę, świetną muzykę, wiesz, klimat tak, tak, jest, jest super. Tak, tak, to gra. Ja pamiętam, w tym grę bardzo dużo... Wiesz, Ale ty chodzisz, tej odpalasz tej... tą grę i tak, nie wiesz co masz robić, nie wiesz gdzie masz iść, wiesz, ee, jeśli... jeśli właściwie gra ma taką otwartą strukturę, więc tak, tak, jak tam, wiesz, tam. chodzisz sobie i nie wiesz, w którym... Oj, dobrze pamiętam tam... Żadnych wiesz, strzałek... Jesteś tym. Prowadzić śledztwo w sprawie morderstwa, zdaje się. No tam coś może być takiego, wiesz, bo to jest jednak... Um... Tak, na 9%, się od, na 9 się od tego zaczyna, chyba, że mówię o jedynce. Mhm. Wiesz, Ale... bo ta gra nie ma takiego, tak przynajmniej dla mnie. Jak ja, no idziemy, się, to nie, to nie jest współczesny RPG, że mu zaczynasz idź tutaj za tą stałeczką rpg... i porozmawiaj z koleśmi, on ci da ten gościu z tym, z znakiem za, zapytania nad głową, da ci tak. misję. I ta no. misja ci powie, idź do gościa B i go zabij i przynieś mi. Nie, bo maliny. chodzi o to, że ja potrzebuję w RPGach coś takiego, żebym na przykład... Ja nie muszę mieć się... takiego interfejsu, który mi mówi, zarączkę za mnie bierze i mnie prowadzi, tylko y, musi mi gra dawać sygnał, ok, to co robisz jest złe albo to co robisz jest dobre. Tak, żebym ja mógł, wiesz, takim y, na pozasadzie takich odruchów nie, i tak dalej nauczyć się funkcjonować y, w, tym, w tym świecie. A w tej grze to ja nie wiem, czy właśnie, czy idę w dobrym kierunku, bo mi nic nie mówi, że idę, czy, czy mam to zrobić, no nie mam żadnego takiego feedbacku, który mi y, y, komunikuje, że ok, jesteś na dobrej ścieżce, i nawet jeśli będziesz na przykład dorobił to dłużej niż ktoś, kto wie co robi, na przykład nie wiem, ktoś to może zrobić w 5 minut, ty będziesz to robił w 3 godziny, to, to, to, bo ja nie mam nadal niepewności. Nie, to nagrodę. Ja sobie odpalam, to wiesz, to od, mówię, o, jak jest, jak to super wygląda, bo koniec. Później odpalam, odpaliłem, sobie, y, Universe, nie wiem, czy pamiętam też taką grę, to była, jedna, to była jedyna gra na midze, która miała 256 kolorów, bo oni tam jakiś taką sztuczkę zastosowali. Czyli że to wmiać, wiesz, ja mam, ja mam takie trzy gry. Przy dwie to są... Dwie, właściwie cztery gdzieś to są dwie, dwie części dwóch gier. Mm -hmm. Które ja po prostu zawsze odpadam, jak mam okazję znaczy odpalić na midzę. Jedna to się nazywa Wales Voyage. Mm -hmm. To jest jednym z najgenialniejszych rpg ever. A druga to jest gra, ja to inny jest powiem, nie tytułu. Ona była w drugim numerze... Zapała ci głęboko w pamięci. Ona, głęboko, była opisana, ona była opisana w drugim numerze świata gier komputerowych w dawnych czasach. Mm -hmm. świat, świat gier komputerowych, tak, SGK. Ten, ten zbyt tak. gorszy magazyn. I to się działo na jakiejś wyspie, to był otwarty świat, zima. A, i tam. Robinson Requiem? Nie nie nie, zarty... nie, nie, nie, Robinson Requiem. Nie, nie, Robinson to pamiętam. Nie, nie, tu byłeś na wyspie, byłeś jakimś ruchem oporu, to były dwie części tej gry, zawsze to próbuję, zawsze jak mnie nachodzi nachodzić na amigę, to spędzam tak jak te godziny na znalezieniu tej gry, znajduję końce tu, ściągam romy, wszystko, wszystko, wszystko. To od pana mnie nie w to grać. No widzisz, ja, ja, ja I zawsze. I to tam... było tam się, tam się skuterami śnieżnymi jeździło, Jakieś kolejki były linowe, tam się wiesz, właśnie jakąś taką rewolucyjną yy, walczyło się z jakimś tam najeźdźcą typu jakimś, nie wiem. No, to jest na Amidze? Tak, to, na 90% to było na Amidze. <grym> Za, zaintrygowałeś mnie, bo ja coś nie kojarzę tej gry. W e... takim mini konkurs naszych słuchaczy jeśli, jeśli my sobie nie przypomnimy do końca odcinka, to potem animatyczna A okresie... Waze Voyage, Voyage, jedynka na pewno była na Amidze. Waze? Waze. E, e, e, dokładnie. Voyage. To był niemiecki RPG. O, Kosmos. Kosmos, stary, w którym się budowało, w ogóle stworzenie załogi. O ile pamiętam, w co to było. To się brało i rodzitość, trzeba było wybrać, się genetycznie modyfikowało. Cześć, bo to jest. Bo ja tutaj odpaliłem. Cześć, ale wróć, wróć, wróć, wróć. na wirtualnym ekranie naszego... Cześć, cześć, wróć, wróć, wróć jedną stronę tego wirtualnego ekranu i kliknij jeszcze, i kliknij to zdjęcie pod spodem. O, to tak. kliknij, co to jest. To, co ja oglądam. okej. Okay, okay, to jest Dungeon Crown. Tak. Okej, okay, dobra, dobra. Tak, tak. Nie, bo my tutaj sobie oglądamy zdjęcia. Tak, na tak, to była ta właśnie większa. I to, co mamy przed sobą, to jest okładka z, z wersji Amigi, na Amiga tak, CD32. C30, o, tutaj mniej więcej wygląda tak interfejs. I tam, żeby stworzyć postać, to musiałeś chyba w jedynce to było się wybierało, rodziców. Mm -hmm. Musiałeś być rodziców tego, tego i mieszać ich geny. Eugenika. A, a, I a. tworzyłeś tego. I tworzy... Tak, ja wiem, że to była y, dramatycznie nie ten. Ale to właśnie w tym Fallout 4 będzie coś takiego, że y, dobierasz cechy rodziców, tak żeby... Tak, później... to już było. to już było, to już na nie, trójce nie, to już, Nic nowego. Aha. Ja. Nic nowego pod słońcem. O, to coś kojarzy. Nie, to nie jest. To jest Battle Eye. Aha, no tak. Dlatego coś kojarzy. Albo Supremacy. To jest Supremacy w ogóle. Ale tego Wells Voyage zupełnie bierze, ale, Wydaje ale... mi się, że dwójka była super. też na Amigę. Y -hmm. eee. I to, to po prostu, i to było. No popołysz na dewelopera. Ale powiedzmy. wiesz, co dwie moje prostu... cześć, ul. Cześć, cześć, cześć. Popatrz, kto jest deweloperem tej gry Michael Jackson. Nie, no masz ty, deweloper prawie było napisany. No już patrzę. Flare Software. Nie. Neo Software Production. Pro... Nie. No. Rockstar Vienna. Tak? No. Deweloperem. Sure? Deweloperem, bo ci. No może, no. To mi się wydaje. Pod nazwą Neo Software Production... Tak, a tu pod po, po nim chyba zostali Rockstar Wiena. No tak, a no. masz deweloper. Rockstar Viena po prawej. E kliknij, na, kliknij na dom na Wikipedia, nawet nie niemiecką. My może być niemiecka Wikipedia. Aha. No studia się nazywało wtedy Neo, Neo Software, Software bo po czasach no. w... przekształciło się w Rockstar e Wiedeń. E e ale... no, kliknij kliknij w te, czekaj i kliknij w Neo Software, do czym tam jest napisane. Nie, a to widać, że była ta część Ocean, bo ma taki... A taki może, może, może mi się myli, a tylko ja bym sobie dał jajca obszar, że to był ten. 2003-2006 to był nie, Rockstar no, 1. Że mi się kojarzyło z tym. Mieli takie nawet logo jak, jak Rockstar, Rockstar w niebieskim tle. Czy eee, była dwójka zał, czy dwójka była na migę. No zaraz sprawdzę. No. A moją ulubioną grom? No i oczywiście. Harriet Guns. Oh, Guns, cool. Ja nie bo... mówię o Syndicate, o nie, bo to, bo to, to wiesz, e... klasyk. To tak powiedzieć, że wiesz, no co lubisz? No lubię oddychać, nie? No Wiadomo, że lubisz oddychać. E... Bo z oddychaniem... Druga gra to był ten. Perhelion, oczywiście, nie? A, też że Piękna grafika, w ogóle. No to ja, myślę, że nie wiem, czy Perhelion 2, 2 było tylko na pc już, czy było Die na... Die Obermacht. Więc to jest, być może, yy, tylko na rynek niemiecki. No nic. No, nie... W każdym o... razie zostawimy ten, yy, ten. Yy, Guns i Ishar. No, bo wybiła mi jedynkę tak. Jedynkę. Jak, ja, jak ja na przykład sobie myszę i szarze to ja byłem obrazy jak ze Skylima ja też, chodzenie po mieście, taka ogóle. ta grafika przepiękna i. trzecia część i ten pierwszy strażnik na młosie, który mi zawsze zapierdziela zaczynałem ja od nowa dokładnie, więc to była, to była gra, która y, rozpalała nasze, naszą wyobraźnię jeszcze y, z tego co pamiętam próbuję sobie przyjąć, ale ja to grałem chyba ze znajomym na jego czarno-białym telewizorze i to w ogóle nic nie przeszkadzało to jest, to, nie, to, to jest, to jest super pan. Super czasy. Dobrze, bo tak sobie, sobie wspominamy o, o, o starych, dobrych o, czasach, ale mamy taki okres, że dużo rzeczy z, ta, z tych starych, dobrych czasów na nie teraz jest przemielone i wydawane doma. Ja nie mówię nawet o, o remasterach Gier, bo ta generacja, no, na której my jesteśmy. Wszystko jest teraz reedytowane, tak? Nowe, nowe gry. Bo teraz byłeś w kinie, bo, to, bo nie będziemy. zaskoczeni, nie będziemy mówić o remasterach na ósmą generację i o tym, że gry nadal wychodzą na siódmą i że właściwie bardzo rzadko teraz coś dobrego zobaczymy. Jakby jest sens w ogóle kupowania tych nowych konsol, chociaż pojawiło się gier i to już jest uzasadnione, więc temat konsol nas nie interesuje. A propos Concept. remasterowania. Tak. Terminator Genesis. masterowali którą tą część? Pierwszą czy drugą? Pierwszą, terminator. drugą i trzecią. Tak. Poniekąd. Jeśli mogę to nazwać. tak nazwać. Pamiętaj, bardzo zastosowali fajny motyw, zrobili to samo, co zrobili w Star Trek'u. Znaczy stworzyli jakby alternatywną linię światową... Świat -y mhm. e czasową. Tak. Momenty... Jest bardzo dużo scen jakby z jedynki i z dwójki. Mhm. Tak jakby przemiksowane i które się wydar wydarzają w innym kontekście. No nie nagrali od nowa. Tak, znaczy część, nie... nagra ta, część nagrali od nowa. Natomiast scena... Jest scena z jedynki pojawienia się Terminatora niego w 1984 roku. Skąd żyje ja takiego młodego? Nie wiem, jak oni to zrobili. Nie wiem, czy to jest CGI, czy oni go wycięli z oryginalnego filmu. Koleś wygląda jak młody Arnold. Znaczy, to jest młody Arnold. To jest młody Arnie z Terminatora. Nie wiem, jak oni go zrobili. Znaczy, go... Wiesz co, bo jest... Ja nie wiem, czy pamiętasz e, e, Tron Legacy. No. Tam jest e, młody Jeff Bridges. Tylko, że on nie jest młody, tylko właśnie komputerowy. No. Ale wtedy to wyglądało dosyć sztucznie. Po znaczy... Wyglądało jak Final Fantasy The Spirit of jest Final Fantasy wiemy, że to była animacja, a tutaj to trochę kuło pouczach, nie nie. Mnie absolutnie młody armii w terminatorze nowym nie, nie kół. Po prostu ja mówię. Jak, jak oni to, to zrobili? Jedyny problem jest taki, że jeśli coś takiego zrobili, to jeszcze z 5-6 lat będzie można się pozbyć aktorów kompletnie. No tak. E, natomiast one. jest po prostu scena: przychodzi koleś I need your clothes, oni się na niego rzucają, mnożą zabija, zabija. Potem, wiesz, y, koleś się przenosi, ten bojownik. I te sceny. Z jedynki są jakby troszeczkę zmienione, przez co się, jest troszeczkę mm -hmm. ja się fabuła rozkłada, one są troszeczkę zmienione, ale, ale jest, jest naprawdę fajny, bo wiesz, wiesz, dla mnie serial, serial, no serial, sorry, film Terminator, mm -hmm. e, dwójka od dwójki zwyż, to są filmy dla dzieci. E, no bo sorry, no się no, Wszystkie oprócz jedynki. No, no dokładnie, Terminator dwójka to był film dla dzieci, natomiast. A Salvation to była trzecia część? Nie. Czwarta. Czwarta. Bo trzecia część to była z tą modelką, tą blondynką. Tak, tak, tak. tak. Ona się pojawia w tym filmie? Nie. Aha. Wiem, że się pojawia. Daenerys Stangaria. Daenerys Stangaria się pojawia, nie pokazuje cycków, to w ogóle jest w Ale myślę, że wystarczy zrobić sobie jakiś efekt. Ja wiem, że. Nałożyć Grotron. Widzieliśmy Grotron. Oczywiście ma czarne włosy, zdecydowanie lepiej wygląda jako blond Daenerys. No właśnie chciałem to powiedzieć. Jak ja widziałem w Zjastunach. Z, jako brunetkę. Tak. Ja mówię... Nie no, minus 10 do minus urody. Minus 10 do urody, potem nie pokazuje cycków, minus 20. Ale w ogóle, nie bądźmy wulgarni. Nie bądźmy po Nie pokazuje... Nie ma nie, scen... Nie, pok nie, pokazuje nie pokazuje swoich największych atutów. Nie opala się. Nie pokazuje no. swoich dwóch atutów. Tak. Eee, smoków. Tak, smoków. Oczywiście, że smoki chodzi natomiast powiem szczerze, że mi się przyjemnie oglądał film a ja bym chciał zapytać będzie. ja to oglądałem chyba tydzień temu, więc był jakoś drugi lipiec więc oglądałem to 2 lipca, idealny film na właśnie na letni wieczór, siedzisz sobie w kinie oglądasz film, jest ok znaczy wiem, że to może być uznawane przez niektórych jako spoiler, ale ja chciałem cię zapytać jeśli ktoś się bardzo boi tych spoiler to nie sobie zatka uszy na jakąś minutkę, dwie ale jak oni nie wytłumaczyli, że robot się starzeje a, rewelacyjnie, rewelacyjnie pada pytanie od razu pyta pytanie, dlaczego się starzejesz? A, a okay. odpowiedź jest, ponieważ, jak to było dokładnie, żeby nie skończyć, że jak tworzyli Tworzyli Terminatory. To używali prawdziwej skóry. Chcieli właśnie zmienić... Bajełyby takie, że Terminatory są stworzone, żeby jak najlepiej oddawać człowieka. Mm -hmm. W związku z czym skórę, którą używają, tkanki są organiczne i się starzeją, podajają normalnym starzenia się. A, no widzisz. No i wszystko jasne. Arnold może grać Terminatora, Terminatora do śmieci. końca. Natomiast jest bardzo, bardzo mi się podoba, jak jest Terminator. Jest taki... Jest Widzicie, że to jest PG-12. Mm -hmm. ehm, nie ma bardzo brutalnych... Jest parę takich scen, że... Przeklinają? Nie bardzo. No właśnie. Ale, ale jest, są fajne sceny. Jest taki nowy spoiler. Nie, że w ogóle zastanawiałem się, bo tam masz chwilę na zastanowienie. Nie, chodzi o to, że być. nie chcę, Chodzi o to, że film się zaczyna w 84. ale kończy w 2017, ok? Aha. Starzeje się tylko Arnie w tym filmie. A tak nie się, nie tak. się. nie. Denry jest bo ona się, Powiedzmy, że nie chcę tutaj spoilerować, ale ona się zna... Nie, nie, nie jest tak. Bajer polega na tym, że on jest dużo starszy. I okazuje się, że jest fajne pytanie, więc sam co robiłeś, mi, że, a, że pracował jako nam. To na budowie, aż mnie zwolnili, nie? I takie tekst, to jest fajne, bardzo mi się podoba. T800 pracował jako robot na budowie? Ja, jako robot na, na budowie pracował, nie? Dobra. Ja zawsze się zastanawiałem, jak tłumaczyli, chociaż to też chyba nigdy nie było o tym, że y, nie mogli mu tego procesora mowy naprawić. Żeby nie miał akcentu, nie? nie miał akcentu, no. no. Ale może miał się tak właśnie ten, że, wiesz. Skóra jedna nie? miała wyglądać ludzko, ale bez sensu było, żeby on brzmiał jak człowiek, nie? więc y, trzeba było go tutaj podkręcić, żeby takim replikantem. Ale mówisz, że... że ja ci to pamiętam, nie jest bardzo film. fajny film na lato, na sezon ogórkowy, do popcornu, jak coś lubić, do jakiegoś innego browada, jak was, dają mhm. jak najbardziej. A widziałeś Parwiolewski? Nie. Park Jurański, co ja gadałem? Świat Jurański. Czego też nie widziałem? Bo te, najmniej od, ja wiem, że to było teraz pytanie podchwytliwe. Park Jurański widziałem i Świat Jurański nie widziałem. No, bo Świat Jurański to jest tam, film, jest który... Ale tu jest kreował... strasznie falą w Świat Jurański. Być może... Nie wiem. Nigdy, nie, nie, nie oglądali jego Parku Jurańskiego. Więc, wiesz, dinozaury znają właśnie z, tylko z tego filmu. Ale też im obrażę inteligencji, bo on jest zrobiony na schemacie i ten schemat jest taki, taki paskudnie prosty. Że e, nie, w tym filmie nie ma nic oryginalnego. Jak, jak pier, pierwszy Palmbiurański powstał, to to była też. E, to, to był też świat iluzji, który, no wiesz, ożywili dinozaury na ekranie. Do 53 pamiętam, że miałem... I efekty specjalne powalały po prostu. Miałem wtedy kolegę, który studiował, studiował paleontologię. No właśnie, jakąś biologię, który studiował i się strasznie oburzał na Palmbiurański, bo mówił, że w jurze nie żyły te dinozaury. No tak. Ale tutaj. No nie, kurde, wiesz, poszedł, wiesz i... No, tak, to jak... Ale dostałem tak, nie? W Parkiu no. wiesz... Prawie jak Sheldon, wiesz? No. W Parkiu Rajskim się w biurze... fakt, że tam jest jakaś wyspa i się gnozaury z krwi komara zaklęte... z... no, no zamrożonego to... w bursztynie. Nie. To ten, to zachowanego, to, to tutaj... Nie, po prostu Świat Ryski jest złożony ze tam są fajne postacie, które właściwie e, są zupełnie niewykorzystane. Wiesz, ten potencjał, który w nich twi. Totalnie nie, dlatego, że schemat filmu ma być prosty i głupi. I to jest niestety film, który ja bym polecał obejrzeć tylko na wideo, bo niestety i yy, to mhm. się już stało. Ale myślisz że Film ma największe otwarcie wszechczasów. 500 milionów, czy pół miliarda dolarów. I niestety to pokazuje, że takie filmy, które są zrobione na prosto, na prostym schemacie, takim, wiesz, końcówka para trzyma się za rękę i odchodzi w stronę zachodzącego słońca, taki, wiesz, taki tak, drzwi... Ten, ten to świat przez drzwi, że to taki promień. Wiesz, to jest taka ich droga. Wiesz, w stronę zachodzącego słońca. No po prostu e, e, dla mnie to jest esencja głupoty, wiesz. I tam mnóstwo elementów w tym filmie no, nie, nie, nie trzyma się żadnej kupy. A to, co mi się podobało, to rzeczywiście było to już w zwiastunie. Czyli to był tam taki dizonal, y, który ten, ten wodny taki, który zjada tego rekina. Wiesz, to on jest... Jest fajny klimat, bo to jest takie akwarium, gdzie, gdzie ludzie siedzą na, na, na wielkiej trybunie mhm. i oglądają wiesz, te sztuszki, no, tylko że Zamiast delfinów na nie jest taki 30-metrowy ninoza, mhm. który, który ma pasze jak alligator i po no. prostu super to ma. Ale tak to odradzam, Park, Jurański. Jeśli, ja to... Y, park y, Świat, Świat Jurański. Jurański. Y, jeśli gdzieś jeszcze jest w kinach, to sobie lepiej y, odpuścić. Y, Bernardzie, mam do ciebie pytanie. Tak. Najgorsza w gra, w jaką grałeś. Ale ostatnio ci w ogóle? Bo że napisane ostatnio, a ja ostatnio to trzeba zdefiniować. Przede wszystkim najpierw definicja ostatnio. Kiedy Jaki okres czasu obejmuje ostatnio? Nie wiem, ostatnie 8 lat. E, ostatnie 8 lat to Vampire Reign. No tak. To już o tym mówiliśmy. o tym już mówiliśmy. Tak, to człowiek, prawda? tak kocha te wampiry, że gra we wszystko. Znaczy, powiem Ci, że ja spróbuję sobie pomyśleć w co ja grałem ostatnimi czasy. Ja naprawdę niewiele grałem. A jakiś Early Access ostatnio od. Y, grałem w to? tego. Grałem ostatnimi czasy w. Wiedźmina dwójkę. Mm -hmm. Wiedźmina trójkę. Mm -hmm. Grałem w This War of Mine. Mm -hmm. e, grałem w. No, same dobre gry wymienię, to nie jest najgorsza gra, w jakim grałem. E... Chyba, że to wiesz, biorąc pod uwagę, że z, z, tej, z tej puli musimy coś wybrać, to. Nie, to jest Co ciężko. jeszcze grałem w ostatnimi czasy? Naprawdę niewiele grałem. Mm -hmm. e, grałem w. Prosimy więc takich ciężkich pytań zadawać. To niech no. będzie ostat... znaczy, najgorsza gra Ever w jaką gra. No to mówię raczej. Vampire Ray, to już no. powtarzam. To powtarzam, od czasu ją zagrałem. Aha, aha, no tak. Ja ostatnio yy, będąc pod wpływem Indiany Johnson, tak zacząłem sobie wyglądać, jakie gry wyszły. I gry gier w ogóle z Indiana Johnson wyszło setki. Znaczy setki, to troszkę, troszeczkę. Może o tam yy, nie wiem, trzydzieści wyszło albo coś takiego, bo to są czasy, kiedy jeszcze wychodziły gry na atarii 2006. A, no tak, no tak, no tak. I tak, tak raportu na Atalii 6, to wiesz, to. to, to Ludzi, Wiesz, że to jest inna Jones, bo ma, ma, głowę w stałcie, ma głowę w kształcie kapelusza. Nie, że ma kapelusz, Ma głowę w kształcie kapelusza. Ale to mnie zna. I chodzi po planszach, tak, które tak. mają tylko jakieś symbole. nie coś nie tak, niby tak. coś ma zrobić. To jest, wiesz, no, jak ktoś tak gry z tamtego okresu pamięta, to, to wie, że praktycznie tylko wzręcznościówki się sprawdzają, bo wszystko inne. To, no tak. by, to, była, to była masakra. I, I tu trzeba było zrobić jakąś taką grę z elementami przygotowymi, No i to strasznie kółowocze, no nie? Ale ja pamiętam też to dobre gry z Indiana no. Kiedyś była taka, taka seria gier, nie, nie pamiętam dokładnie jak one, one miały po tutorial, ale cała, cała zabawa polegała na tym, że ta gra była wydawana na dyskietce, na jednej dyskietce. Ona zajmowała jedną dyskietkę i była i, i, i z Jany Jonesy taka gra i była z Gwiezdnych Wojen. I to był taki widok z, z góry, malutkim takim robaczkiem się ludzikiem sterowało, czy Łukiem, czy tutaj in, Indii, nie wiem czy pamiętasz. Może zobaczyć, tak. Coś jest. mi się kojarzy, ale nie wiem. Ja z moich ulubionych gier z Dylanem Johnson to są oczywiście Fade of Atlantis i The Last Crusade, Tak, czyli obie przygodówki z dokracają. No ja właśnie sobie pogrywam, tylko właśnie stwierdzam, jak jestem. Jak mam mało cierpliwości do gier przygodowych starych. Mimo, że akademia Fade of Atlantis jest całkiem logiczna, ona nie ma dużo takich. Fade of Atlantis jest logiczna, czyli Rzeczywiście ma w ogóle kilka ścieżek. Ja sobie wybrałem tę ścieżkę, którą grasz z, z, z, tą, z tą panią Co panią. A ona się nazywa. Zapomniałem wiem, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ona, y, z, wiesz, to tam jest takie, że jedna jest taka bardziej chyba zręcznościowa, tak, tak, druga tak, tak, jest tak. bardziej logiczna, a trzecia jest taka właśnie, że z nią, nie? I, i wtedy ta, ta współpraca polega na tym, że możesz w pewnych sytuacjach albo nią, albo niego. No, to jest dobre, bo pewne rzeczy y, y, stwierdziłem, że że ten o, list od Indiana Jones Wielu. Games i sobie zobaczymy. Tak. Raiders of the Lost Army to jest tysiąc, Atari 2600. Oh my god! Desktop Adventures. Ah, Desktop Adventures. Tak, tak, tak. tak. się, na no, ta gra. I to jest gra, która po prostu miała niesamowity klimat. To prawda. Ona była bardzo prosta. Tak, tak Zajmowała tak. jedną dyskietkę. I, i, i no, dla mnie to była taki. I tego, to... I tego było kilka tych gier z czy desktopu. Czyli znaczy, ja nie pamiętam, ile ile było gier, w sensie z innym Ale wiem, że kilka chyba było, przynajmniej... Z, z, znaczy, w sensie kilka było rodzajów. Tak, Yoda jest, Stories było, Yoda tak? Yoda Stories. O, oh, fantastyczna masz pamięć. No, i to jest... I to jest, to jest gra, którą z tych wszystkich e, gier o Jones Jonesie najbardziej, chleb, to jest najbardziej desktop najbardziej Adventures. Pokaż, jakie były inne gry z serii Desktop Adventures. Więc teraz wszyscy, którzy słuchacie tego, wklipujemy Google.com, które sobie wklipujcie, i pisujemy Desktop Ad Adventures Games. O, i mamy tak. Desktop Adventures Indiana Jones. Trzeba by zobaczyć, czy gdzieś jest jakiś opis y, serii tych gier, więc to jest a nie, no to pisze, że tego jest... Yy, aha. Ok, no z Followed by Yoda Stories, znaczy nie Yoda Stories. Zobaczymy, czy to było po Yoda Stories. Pewnie już nic. To czy okażesz mówimy ile tych gier. Była tutaj dwie. Ale Yoda Stories mi się bardzo podobało. Nie wiem, czy jak ja w tym ja... Przy... O, Yoda Stories... okej, okay, to była druga. <śmiech> no. Nie wiem, zdawało się, było tego więcej. Ale ja grałem w tej gry, i mi się strasznie podobało. Mi bo tak, ja, ja grałem bo one były takie bardzo proste, ale jednocześnie, i, i, wiesz... Y... Grało się grało się I, de, i, i tego mi trochę dopiej, no ale dobrze, bo tak sentymentalnie się e, e, zaczyna, żeby się sobie tej nie płakać, tak, nie zostawimy płakać do, powoli będziemy kończyć nasz e, e, 320 odcinek nagrany face to face to face, to face w wirtualnym, niewirtualnym studiu Zaję, w ogóle się nie pobiliśmy, a nic, nie wykorzystaliśmy tej okazji, żeby no się sobie wiesz, dać po mordzie nie, nie pokłóciliśmy się, ale powiem tak że e, na zakończenie polecę serial, który oglądam ale nie ten... Defiance! A, ty, wiesz co, Defiance mi nie polecał. Trzeci sezon, po prostu, A, ten budżet. Ale, ale trzeba przejść przez pierwsze ale, dwa sezony. No tak, ale jak wyglądasz ten trzeci sezon, tam są ale po, po prostu przejść... sceny jak z, ja z rozumiem, Game of Thrones. Ja rozumiem, ja Chyba przez... pozbyli się połowy, wiesz, głównych postaci, wiesz. I to tak w stylu właśnie Game of Thrones, nie? Trzeje jak się masz, bum, nie żyjesz. No, No, ja z... jest ja z seriali to bym poleciał, ostatnio oglądałem Mr. Robot... Mm -hmm. Ciekawe się zapowiada. No może być dobry, może być bardzo słaby. Ja no mam nadzieję, że mam taki klimat tej konspiracji, że wiesz, no teorii no spiskowy. Christian Slater tam jest, nic nie wiadomo, bo Christian Slater jest niczym dobrym... Wiesz, bierze. jak on jest tym mister robotem, wiesz, to to jest. No właśnie, to, to no właśnie, źle się dzieje. Christian Slater nie zagrał w niczym dobrym od więcej czasu. Nie, no czadu, jak, on in the Dark chyba, tak? On gra? Jak już mówiłem. Ulubiony, ulubiony Nie, zagrał, jak nie zagrał, w, zagrał w niczym dobrym od czasu e, więcej czadu. Wiesz co, ja oglądałem parę takich e... filmów, tych prostych na wideo chyba to, Sofia, jakiegoś agentem. No, nie, dużo ja, ja mam dużo filmów takich ja niskobudżetowych. Nie, nie, nie, ja nie, nie, nie, nie, no ja też nie, nie, takie mam Netflixa i czasami eee, się nie, takie nie, nie, co się z takich seriali nie, nie, nie, nie, nie, dwa nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Matter Dark Matter i nie, nie, nie, Dark Matter, ale strasznie mnie zęby to są najlepsze czasy lat 90., hmm. tylko że ekran jest panoramiczny. Tak, to jest tak, ta różnica. tak. jest To jest klimat, nie, e, budzi się grupa Właśnie ludzi na statku. Nie wiedzą, co się dzieje, w ogóle i tak dalej. Później się dowiadują, mały spoiler, bo nadal nie mam, wiesz, nie pamiętają nic, amnezja totalna. Oczywiście tam wszystko inne pamiętają, oprócz tego, kim są, po co są i, i, i dlaczego. W każdym razie wszyscy są jacyś wiesz, Mega przestępcy, mordercy. Że mają po prostu kartotekę taką, że nie starcza tych megabajtów, nie? żeby to wszystko wylistować. Ale drugi serial którego jeszcze nie zobaczę. Killjoys? Tak, Killjoys. Ja się kojarzę, to, ale nie oglądałem tego na pewno. Więc Killjoys, ja jeśli ktoś yy... oglądał i może polecić, to ja nie ja, ja oglądałem Dark Mater, za zacząłem zęby boleć wszystkie i mówię nie, nie, nie. No. A jak tam właśnie rejonowany. Jesteś na bieżąco Nie jestem na czy? Nie obejrzałem drugiego sezonu Radonowana. O proszę, no tak polecałeś, ja tu proszę. A ty ja tego już nie chciałem, po prostu jakoś. Nurkowanie cię zajęło. Jest jak. too many things to see, ale nie ma do czy czasu, bo jest, wiesz, mam Radonowana zaległego, mam jeszcze. Teraz próbuję zrobić Person of Interest, bo mi się zaczęło znowu budować. Mhm. E, obejrzałem ten serię na Netflixie Super 8. Sensate. Ja próbowałem i powiem Ci tak, że no, wiesz, ten klimat, który jest na początku, jest niby ciekawy, ale jest tak mało wciągający ten Znaczy no, nie, ten, ten nie, film, nie, wiem, film, nie że... na życiu obejrzałem cały ten serial. Jest, jest taki trochę klot atlasowy. Czyli widzę, że to robi wachows... robiło rodzeństwo Wachowskich. Tak, no Wachowscy. Bo jest w takim... Lara i ten Lara. I Lara i Lara. Jest bardzo w ich stylu. Mm -hmm. Oni są. No, Okej. Okay. Mnie no, się podoba. podobał. Się taki, podobał mi się ten klimat. Tam te, te motywy, tych naprawdę mi się bardzo podobały. coś tam Ja sposób. w ogóle miałem takie wrażenie, że to się gdzieś zmieni. To Sense 8 w jakiś. Nie wiem, w Heroes albo coś tam no, ja się ale To mi się jak, jak podobało, się nie zmieniło w coś takiego. Mm -hmm. Obejrzałem Spooks. E... Spooks, a to jest brytyjski. brytyjski serial. BBC. BBC, bardzo dobry. Obejrzałem, na do kina A i to jest. Spooks to jest o szpiegach, rozumiem. O MI5. MI5. Czyli takich lokalnie szpiegach. Bo widzimy, mają MI5 i MI6. MI6 powinno szpiegować na zewnątrz, a so MI5 tak na zewnątrz. Tak w Polsce. W no. Polsce tylko jest MI5, MI5 i pół, MI5 i jedna śródba. Spooks określałem, bo miałem wielki plan iść do kina, bo wchodził film związany ze Spooksami. Ja Spooksy już oglądałem dawno, dawno to był stary serial. Mm -hmm. I mówię, a, sobie przypomnę i pójdę do kina na film. Ale potem przypomnę sobie, takie nie do kina. Co się w takich nowszych seriali. Mówię. Mam na półce Justify ostatni sezon, którego muszę dokończyć. Mam Dryadanavana, mam którego nie obejrzyłem. Mam ostatni sezon e, Banshee do obejrzenia. Mhm. E, jestem na... w połowie Gwieotron tego szóstego sezonu, który jest strasznie słaby. No, niestety jest słaby i wiadomo, sezonu. że dwa odcinki ostatnie będą dobre, ale wiesz, musisz przemęczyć się przez te... Niestety, przez że całą te... resztę. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że nie zaczynają rozciągać materiał, który mają do dlatego, znaczy, że... Już, już, już, już go rozciągnęli ponad to, co mają. Tak? Mhm. Bo ja myślałem, że po prostu wiele rzeczy, wiele wątków z książek nie ma. I wątki, które oni wybrali, to praktycznie mają służyć temu tylko, żeby wiesz, było jak najwięcej śmierci, najwięcej wiesz, szokowania, bo tak naprawdę nic innego w, w tym serialu obecnie nie ma. Te naj najciekawsze elementy, elementy w, są w książce. Tak, ale to, co się na przykład dzieje z Arią, nie w tam, w tym... Y... No, w tej w Wenecji. No, w Wenecji, tak. To mnie interesuje najbardziej, ale oczywiście to jest y... wątek na parę minut. Oni to tak wpletli w to wszystko, że właściwie to... Y... Ja wiem, czy to w ogóle wszystko z Arią zajmowało więcej niż 10 minut, jakbyś miał to poskładać do jednego tego, czy tam 20... No, no. ja mam zdaniem, że to jest... Ciężko się zmontować, żeby do tego w ogóle wrzucać i to Wiesz, Tron to jest taki serial, który rzeczywiście eee. musisz sobie poczekać, aż wyjdzie cały serial. jestem nad... i W końcu drugiej serii Orphan Black. A oh, on tak. Eee, tak się wiesz, to. A potem... Ciężkie masz życie, no po prostu chodzi, że jesteś jak krytyk, filmowy, musisz oglądać. A ci musisz oglądać Orphan, jak... Blackie, no, jak... Ale Orphan Black jest no jak. żona do tego, co się Przyznaj się. Ale czemu ci nie wyglądać i Black? Jeszcze oglądasz Orange is the New Black. Orange is the New Black nie a szkoda ruda z Show i pokazuje co nieco, więc Aha. miałem plan to obejrzeć no dla No trzeba, mnie. tak. Mówisz, bo bo, bo na Topless to jest wszystko, co człowiek potrzebuje. Na Ostatni serial, który, który wiedziałem, że muszę nadrobić, bo się skończył Madman. Men, nadrobiłem Rewelacja. A yy, mnie Mad Men nigdy nie wciągnął. Wiesz co, nie bo jest. On, on zaczął się wyjątkowo interesująco. To był taki yy, serial który całkowicie szedł pod prąd tej politycznie poprawności, dlatego że on opowiadał o czasach, tej tak, nie, nie było poprawności. poprawności tak, Palili, chlali na ekranie, dym, wiesz, zajmował pół ekranu, no nie, drugie, drugie pół ekranu to była jakaś szklanka w ręce z whisky. Wiadomo, że tam i były problemy rasizmu i tam jakieś innych rzeczy, tylko oni później zaczęli, wiesz, tak bardzo postępować. Tych papierosów było coraz mniej, wiesz, bo to trzeba uważać. Ale to wszyscy rzucili palenie. Tak, bo, bo, bo to. Alkohol to, bo, bo, też zdrowym przestali pić. No tak, bo tam było nawet uzasadnienie, wiesz. Bo jednym z ich większych klientów był Lakstrom. I oni tego klienta stracili, i to oczywiście to było trochę powiązane z tymi badaniami, które stwierdziły, że y, niby. Nie jest takie jak mówili. I oni zaczęli tam, wiesz, podczekać, się pod Ale to był jeszcze okres taki, że to. Wtedy jeszcze to tak nie było, nie? No, no, no. te badania mi były, ale to wiesz, że no, globalne ocieplenie my, no, że to, to wiesz, wszystko na Rak. Rak. jest. sadzie. Tak Raki to się je. No i e, to, co mi się właśnie podobało, to jednak, że po zamykali. To jest tak, jak jak to się mówi, wiesz, jak pisarze mówią, nie, że jak przez cały czas pokazujesz strzelby, no nie i tak dalej, to, to, się... to one muszą w końcu wystrzelić. No, nazywa... I, I te strzelby oczywiście. Strzelba Czekowa, tak? Czekowa. Najlepsze jest to, że i, i zawsze jestem zafascynowany, jak udaje się jednak to wszystko zamknąć w ostatnich nie wiem, 10-20 minutach ostatniego odcinka. Wszystkie te strzelby odpalę, Bo, bo to nie jest tak, że... Bo, bo te strzelby nadal nic nie wskazuje na to, że coś się może z nimi stać. I tak jest właśnie z wszystkimi wodkami. Wszystkie te postacie, no nie mają jakby takie, takie closure, jak to się mówi, wiesz, takie domknięcie, że yy, ten schodzi się z żoną, jest cudownie, to... to. Nie, wiesz, nie wszystkie te zakończenia muszą być, wiesz, jakby happy end. Ukończy się happy end. Em. Ale jest właśnie takie fantastyczne zakończenie związane z tym głównym patternem, który jest w ogóle na krawędzi. On przychodzi kolejne takie załamanie tożsamości i tak dalej. A później, e, wiesz, e, wszystko się kończy wiesz, taką bardzo znaną reklamą. Ja nie chcę tutaj zdradzać, czym się kończy, ale jest to naprawdę e, rewelacyjny serial. Nie? No, no, oczywiście, nikt no, mnie nie wciągnął. E, ja parę ja razy oglądałem, e, próbowałem oglądać Madmana w tym, e, w samolotach, lecąc gdzieś na samolocie, były odcinki, mhm. Ale po prostu... Nie wiem, Wiesz, to jest serial, który po prostu musisz się, musisz się z nim troszeczkę zżyć. Ja miałem przerwę taką, że mnie męczyło właśnie to, że w jakimś takim dziwnym kierunku szli. Że widać, że ten budżet, który, który mieli e, nie poszedł na to, żeby jak najlepiej oddawać te czasy, tylko wiesz, skoncentrowali się na bohaterach. A moim zdaniem to, co było świetne właśnie w pierwszym sezonie, to było to, że oni potrafili taki balans znaleźć. Zresztą telewizja AMC, AMC oni mają najlepszy właśnie ludzi od tego, jak stworzyć klimat. Szczególnie na przykład klimat lat minionych. I to, co mi się bardzo podobało, to, to, było, to było to, jak w, w, na przykład właśnie w, w, w Mad Menie było pokazane, jak, jak, te, jak te czasy, wiesz, lata 60. wyglądają. Bardzo mi się podobało, jak w Hold and Catch Fire. W, wiesz, od 12 lat 80. 80 no. no ale to jest, jak ktoś mówi, no wiesz, coś, co to co jest tylko elementem. No, ale no, Ja nie, myślę, że tutaj... A nowy True Detective oglądasz? Nie. Czekam, aż wszystko wyjdzie i e, z, będzie, e, prawda, taka ostateczna opinia na temat tego, bo to, co było dobre z pierwszym e, sezonem True Detective'a, to było to, co jednak okazało się być nieprawdą, czyli ten cały mistyczny, taki e, tajemniczy klimat Eee, wiesz, o, ten, ten, ten cały mistycyzm, mistycyzm no, ten okultyzm wokół tej całej sprawy. Że to mi się bardzo podobało, to później to się bardzo właśnie szybko kończy bierz, tak bardzo prozaicznie. No. I to, to powoduje, że e, ten serial po prostu nie jest tym, czym powiedzmy fani właśnie weird Fiction no nie, by, by chcieli, żeby był. Jednocześnie to nie jest zły serial, no nie i to, ta koncepcja, że każdy nowy, nowy sezon to jest coś innego, to to jest, jest bardzo dobry. Więc ja proponuję, żeśmy w tym momencie zakończyli ten eksperymentalny odcinek na żywo. E, 320. Dziękuję Ci, Bernardzie, że drogi. Piąteczka. Tutaj musisz strzelić piąteczka. E, o, dziękuję, że dziękuję. udało się spotkać. Dziękuję naszym słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagiera.net Lubić na Facebooku, polecać znajomym. Do usłyszenia za tydzień. Hej!